Poznaję się wiedzieć i to już nie jest przyjacielem Jestem niezależny czy tak właśnie chcesz Chcesz to masz, wiesz dla nas jesteś Świat mój dzień, mój dzień Jest cały czas tu, więc czekam przyjacielu Aż zobaczę cię znów, kasety i nóż Zostawimy za sobą, przodwalimy Nową drogą, którą sam wydepczę Jeszcze, jeszcze, mego ducha ci wyszepczę I nie bywaj, cukier, tylko taki już jestem Będę byłem, choć waliłem pod krątem Jeden, jeden drugi, trzeci błąd, choć nie jara się ląd Jest na to czas, by pokazać soj jak Tobie już wiem, Powiedziałem ci! Przecież moje, moje słowa to sens! Moje czyny to bank! Udowodnię ci to! Chociaż teraz ty to słyszysz, to już świat Twój jest inny! Prawilny, sami wykluwany swój los! Pierdolisz też to Poprawory już dość! Chociaż złość jest we mnie codziennie! Niezmiennie! naokoło ludzie jejwią brednie! Mam wybór, mam wiary a to kwestie są powszednie! Kurwa powszednie! Ja mówię!